Ewangelia Jana, rozdział dziesiąty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to nie wchodzi do wczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą. Lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. A on woła swoje własne owce po imieniu. I wyprowadza je, a gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział do nich, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie I znajdzie pastwisko Złodziej przychodzi tylko po to Żeby kraść Zabijać i niszczyć Ja przyszedłem, aby miały życie I aby miały je w obfitości Ja jestem dobrym pasterzem Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce, Lecz najemnik, który nie jest pasterzem do którego owce nie należą. Widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają, jak mnie zna ojciec.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 Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego ojca. Wtedy znowu nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów. I wielu z nich mówiło, ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa człowieka mającego demona. Czy demon może otwierać oczy ślepych? Była wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni, a była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni przed siąku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili Go i zapytali, jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. Jezus im odpowiedział. Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu Mego Ojca, one świadczą o Mnie. Ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z Moich owiec. Jak Wam powiedziałem. Moje owce słuchają Mego głosu. Ja je znam, a one idą za mną, a ja daję im życie wieczne. I nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować. Jezus powiedział do nich. Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Odpowiedzieli mu Żydzi. Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo. To znaczy, że ty będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem. Jezus im odpowiedział. Czy nie jest napisane w waszym prawie, ja powiedziałem, jesteście bogami? Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, to jakże do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, bo powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieł mego Ojca, nie wierzcie mi. A jeśli wykonuję, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że ojciec jest we mnie, a ja w nim. Znowu więc usiłowali go schwytać, ale wymknął się im z rąk. I ponownie odszedł za Jordan na miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił i tam przebywał. A wielu przychodziło do niego i mówiło, Jan wprawdzie nie uczynił żadnego cudu, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdziwe. I wielu tam uwierzyło w niego. W rozdziale tym widzimy Pana Jezusa, który zaczyna te słowa, które przeczytaliśmy dzisiaj, przypowieścią. Przypowieść to jest opowiadanie oparte na faktach. Nie jest to rzecz całkowicie oderwana od rzeczywistości, jak my czasami używamy w codziennym języku. I Biblia pokazuje, że zawsze, gdy jest przypowieść, to nie ma tam jakichś niestworzonych, nierealistycznych, oderwanych od faktów rzeczy. Tam zawsze, gdy jest przypowieść, jest mowa o rzeczach, które faktycznie istnieją. I znając Pana Jezusa jako tego, który zawsze mówił prawdę, Możemy być pewni, że On, mając wiedzę o każdym człowieku i o każdej sytuacji na ziemi, znał te rzeczy po prostu osobiście. I znał przypadek tego właśnie, który wołał owce po imieniu i wyprowadzał je. I dlatego mógł z pełnym przekonaniem i z pełnym tutaj z pełną mocą użyć słów zaprawdę, zaprawdę za, prawdę", za prawdę powiadam wam. I generalna zasada jest taka, kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą. To jest oczywiste, że właściciel wchodzi frontowymi drzwiami. Gdybym ja do swojego domu wszedł przez okno i sąsiedzi nie zobaczyliby, że to ja, to jeśli byliby sumiennymi sąsiadami, zadzwoniliby na policję, że coś się dzieje dziwnego. Skoro nie wchodzi drzwiami głównymi, to wzbudza to od razu podejrzenia, bardzo często słuszne podejrzenia. Oczywiście, gdy dziecko wejdzie przez okno w, w ramach zabawy, inaczej to wygląda, niż gdy wchodzi poważny, dojrzały człowiek. Może jeszcze z jakimś takim nieznanym w okolicy wyglądzie. I tutaj mamy właśnie taki przypadek, że kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, czy to przez płot, czy to w jakiś inny sposób, jest złodziejem i bandytą. I jeżeli mamy Słowo Boże i ono określa, w jaki sposób można skorzystać ze zbawienia i ze spotkania ze Zbawicielem, to jeżeli ktoś staje się dzieckiem Bożym na zasadzie tych słów, które mamy w Słowie Bożym, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, to taki człowiek faktycznie staje się własnością pasterza, owiec, czyli Pana Jezusa. I jeżeli ktoś z kolei proponuje w inny sposób dostać się do tej owczarni, i mówi, nie, ty nie musisz przez Pana Jezusa wchodzić do chrześcijaństwa. Ty możesz przekopać się pod ogrodzeniem albo możesz przeskoczyć przez płot albo w inny sposób. To wtedy taka osoba jest nie na miejscu. Jest w złym miejscu zła osoba, bo nie weszła przez drzwi, którymi jest Chrystus. I Tutaj to działa w obie strony, czyli z jednej strony, jeśli patrzymy na owce otoczone w jakiś sposób od reszty świata, to właściciel tych owiec wchodzi przez drzwi, ale też owce zostały tam wprowadzone przez główne wejście, a nie bokiem. I tutaj widzimy, lecz kto wchodzi drzwiami jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. Kolejny ważny punkt. Owce słuchają głosu swojego pasterza. On woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi... I dlatego my możemy być pewni, jeśli będziemy szli za Panem Jezusem, to się nie zgubimy jako owca. Gdy On idzie przed nimi, a owce idą za Nim, bo znają Jego głos. Jeżeli mamy do czynienia z owcą, która faktycznie jest owcą, nie ma dziwnych zachowań jak na owce, to piąty wiersz tłumaczy nam, że taka owca za obcym nie idzie, lecz uciekają od obcego, bo nie znają głosu obcych. Ja byłem bardzo zdziwiony, gdy kiedyś byłem w górach i widziałem właśnie, że taki pasterz prowadził całą gromadkę owiec przez ulicę, pełno samochodów, pełno ludzi, a te owce szły tylko za nim. Cała gromadka to było gdzieś w okolicach Koszarawy Bystrej i one i przez asfalt i przez, być może znały tą drogę, nie wiem, nie znam tego stada, ale zachowywały się dokładnie tak, jak tutaj to widzimy. One były poza ogrodzeniem, a mimo to wiedziały za kim iść, żeby się nie zgubić. A było niebezpiecznie, bo i był ruch drogowy i były inne osoby. I pasterz był jeden, nawet gdyby ktoś chciał w jakiś sposób zrobić, wykorzystać tą sytuację i porwać mu może owce, to musiałby się liczyć z tym, że być może ta owca by się tak łatwo nie dała porwać, bo by szła tylko za właścicielem, wyrywałaby mu się. I tak właśnie się dzieje według piątego wiersza. Za obcym nie pójdą, obcego się boją, uciekną od niego bo nie znają głosu obcych. Tak jest z dzieckiem Bożym. Dziecko Boże wie, że Słowo Boże, czyli Biblia, jest głosem dobrego pasterza. I wszystkie inne głosy są głosami obcych. Nie ma tutaj innej możliwości dla owcy, jak słuchać głosu dobrego pasterza. Ten pasterz troszczy się o tę owcę, miłuje ją, położył za nią swoje życie. I szósty wiersz właśnie mówi, tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im umówił. Wtedy Pan Jezus przystępuje do dokładniejszego wyjaśnienia, o co chodzi. I mówi o sobie, że jest drzwiami dla owiec. Drzwi dla owiec. Pan Jezus jest drzwiami. Z tą formułą ja jestem <śmiech> spotykamy się w Biblii kilka razy. I trzeba zrozumieć, że my też używamy tej formuły ja jestem w różnych sytuacjach. Na przykład teraz pokazał wam zdjęcie mojej żony i bym powiedział to jest moja żona. Każdy by wiedział, że mówię przenośnie, że to zdjęcie to nie jest moja żona, to jest tylko jej zdjęcie. I Pan Jezus podobnie tutaj nie mówi, że On jest oheblowanym kawałkiem drewna, który obudowuje owce, obudowuje pastwisko owiec. Nie. On tutaj używa obrazu. Gdybyśmy tak bardziej dosłownie chcieli użyć tego, to byśmy powiedzieli ja jestem jakby drzwiami. Ale oczywiście ta forma ja jestem drzwiami jest również właściwa. Też w innym miejscu Pan Jezus mówi, że ten chleb to jest jego ciało. Ten ta krew, czy ten, to wino, czy kielich jest jego krwią. Generalnie tego typu użycia tej formuły mamy w kilku miejscach Słowa Bożego przez Pana Jezusa użyte. I to jest właśnie takie obrazowe wskazanie na to, że chce nam wskazać Pan Jezus na pewną cechę siebie, na przykład gdy mówi, ja jestem drogą. To nie mówi, że on jest drogą w sensie takim, jak my chodzimy po drodze czy jeździmy samochodem tą drogą. Tylko, że droga służy do dotarcia do celu. I Pan Jezus jest tym, dzięki któremu możemy dotrzeć do celu. Dlatego powiedział, ja jestem drogą albo ja jestem jakby drogą. Tutaj mówi, ja jestem drzwiami. Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały. Pan Jezus wskazuje tutaj na wielu zwodzicieli, wielu fałszywych proroków, wielu oszustów, którzy przed Nim się pojawiało i oferowało różnego rodzaju sposób przybliżenia się do Boga, który był całkowicie fałszywy. I takich osób niestety jest dużo. Słowo Boże nam przedstawia bardzo wielu tego typu osobników, ale nie będziemy teraz ich analizować, gdyż tutaj nie ma na to miejsca i potrzeby. Natomiast co do zasady tego typu oszustów religijnych, mamy zatrzęsienie również dziś. I Pan Jezus wskazuje nam tutaj bardzo ważną zasadę, Żebyśmy nie bawili się w oglądanie, przyglądanie się tym fałszywym nauczycielom, tylko żebyśmy raczej skupiali się na nim, na tym, jaki on jest. Jeżeli poznamy oryginał, to wszystko, co nie jest oryginałem, jest fałszywką. Tak właśnie dzieje się na przykład, gdy Ktoś chce poznać, jak wyglądają prawdziwe pieniądze i umieć je odróżniać od falsyfikatów. To w bankowości uczeni są, jak wygląda oryginał. Jakie ma cechy oryginał. I w tym momencie wszystko, co nie ma wszystkich cech oryginału, jest fałszywką. Tak samo my, jeśli mamy Słowo Boże i mamy Słowo dobrego pasterza, którym jest właśnie Biblia, to w tym momencie, jeżeli coś jest w stu procentach zgodne ze Słowem Bożym, to jest to słowo dobrego pasterza. Jeżeli coś się nie zgadza, jest w kontrze do tego słowa, czyli sposób taki wyraźny jest zaprzeczeniem czemuś ze Słowa Bożego, to możemy być pewni, że mamy do czynienia z falsyfikatem, z fałszywką, z oszustwem. Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały. I to jest właściwa postawa. Owca zna głos dobrego pasterza, zna Słowo Boże i nie słucha głosu obcych. Nie słucha głosów przeciwnych. Dziewiąty wiersz wskazuje, że jeśli ktoś wejdzie przez Pana Jezusa, będzie zbawiony. Będzie uratowany. Pan Jezus tutaj przechodzi na kolejny poziom wyjaśnienia tej przypowieści, wskazując, że przez Niego można osiągnąć zbawienie, ratunek odnależni każdemu kary piekła wiecznego. Bo każdy człowiek, który nie ma Jezusa, jest już osądzony, jest zgubionym grzesznikiem, jest człowiekiem na szerokiej drodze do potępienia. A przez Pana Jezusa można osiągnąć zbawienie. Przechodząc przez Pana Jezusa, można wejść na drogę życia wiecznego. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. I... To jest wyraźnie powiedziane, że wtedy taki człowiek staje się owcą Pana Jezusa Chrystusa i zacznie być na pastwisku, bo znajdzie pastwisko. Pastwisko to jest pożywienie, pożywienie dla owcy i o ile inne gatunki mogą tym pastwiskiem gardzić, o tyle owca ceni sobie pastwisko. I tak samo jest z nami. Jeżeli jesteśmy owcami, to będą nas ciekawić rzeczy z pastwiska, czyli to, czego uczy Słowo Boże. Będziemy się tym chętnie zajmować. Będziemy skubać soczystą trawę. Gdy tą trawę już zeskubiemy, to podobnie jak owca, sobie legniemy na tej trawie i będziemy ją przyswajać i później będziemy pełni tej treści Słowa Bożego w swoim życiu. Natomiast, jeśli byśmy próbowali tam umieścić na tym pastwisku coś, co nie jest tą owcą, na przykład psa i zmusić go do jedzenia trawy albo kota, to znamy z dzieciństwa takie powiedzenia, że jak kot je trawę, to coś się stanie. Deszcz będzie padać, czy jakieś dziwne rzeczy mają się wydarzyć. I tak jest właśnie z tym kotem. Może i skubnie trochę tej trawy, ale później no, nie może z tym żyć. Nie będzie jadł ciągle trawy. Czy też pies, jeżeli zje trawę, to nie jest to możliwe, żeby jadł tylko trawę. Ani tym bardziej nie będzie uważał tego za Pokarm dla niego najlepszy. I tak właśnie jest człowiekiem narodzonym na nowo, że dla niego ten pokarm ze Słowa Bożego jest pokarmem jedynym i najlepszym. I nic innego go nie bawi w tym życiu, jak tylko to, żeby znajdować radość z poznawania Słowa Bożego, spasienia się na pastwisku. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości. I tutaj ewidentnie jest nawiązanie do siódmego rozdziału Mateusza. Myślę, że będzie korzyścią, żeby te słowa Pana Jezusa w tym kontekście także przeczytać Pan Jezus tutaj mówi od 15 wiersza w ogóle siódmy rozdział jest powiązany z dziesiątym siódmy rozdział Mateusza z dziesiątym Jana bo też jest i o bramie i o przechodzeniu przez nią ale piętnasty wiersz mówi strzeżcie się fałszywych proroków którzy przychodzą do was w owczej skórze ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami po ich owocach poznacie ich czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość". I tutaj jest bardzo wymowny ten fragment. Pokazuje właśnie tych ludzi, o których Pan Jezus mówi w X rozdziale o złodzieju, który przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Taki złodziej nie zna Pana Jezusa. Taki złodziej nie jest jego. I Pan Jezus tu mówi wyraźnie. Nigdy was nie znałem, do nich powie. Idźcie, odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Nigdy was nie znałem. I to jest bardzo ważne też, żeby to rozumieć, że Pan Jezus tutaj w ogóle nie kwestionuje tych uczynków. Bo jest powiedziane, że oni 22 wiersz prorokowali w imieniu Pana. Widzieliśmy, że w Starym Testamencie byli prorocy, którzy mówili, tak mówi Pan i doprowadzali do tego, że królowie szli złą drogą, bo fałszywie prorokowali. Mało było proroków Pana, którzy potrafili się temu przeciwstawić. Natomiast całe tłumy fałszywych proroków w imieniu Pana prorokowały. I co ciekawe, Pan Jezus nie kwestionuje, że oni prorokowali w imieniu Pana. W ogóle nie ma tutaj tego podważanego. Druga rzecz. W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. Także Pan Jezus tego nie podważa. Oni faktycznie wypędzają, wyrzucają, pozbywają się z życia ludzkiego demonów, ci zwodziciele. W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. Znowu. W ogóle nie jest to podważane, że oni to czynili. Więc mamy takich złodziei, którzy mówią, że nazywają Jezusa swoim Panem, mówią Panie, Panie do Pana Jezusa. I mówią w imieniu Pana, tak mówi Pan, robią różnego rodzaju wielkie rzeczy nazywane przez Słowo Boże cudami i wypędzają demony. Znamy to między innymi z ostrzeżenia Mojżesza. Mojżesz już zapowiedział, że jeśli przyjdzie ktoś do Ciebie i zapowie jakiś znak w imieniu Pana i potem ten znak stanie się i potem on zacznie Cię prowadzić wbrew nauce Słowa Bożego do innych bogów, tam jest użyte sformułowanie, to Twoje oko nie zlituje się. Takiego Ty pierwszy zabijesz. Nie wolno tego typu osobników Słuchać. Dlatego, że my mamy Słowo Boże i to Słowo Boże jest dla nas rozliczające nas. Ono jest dla nas wskazówką, a nie jacyś ludzie, którzy nawet potrafią robić wielkie rzeczy. Potrafią zrobić cud. Potrafią doprowadzić do tego, że ktoś na przykład niechodzący zacznie chodzić. Albo ktoś. Niewidzący zacznie widzieć. Albo ktoś yy, bez nogi nagle ma nogę. Tego typu rzeczy nie są kwestionowane. To jest użyte słowo cud. Kluczowe jest, co ten człowiek ma jako owoc. Bo Pan Jezus mówi, po owocach poznacie ich. Nie po uczynkach. Uczynki to nie są owoce. Owoce to nie są uczynki. Trzeba pamiętać o tym, że Owoce to jest zupełnie co innego niż zewnętrznie widoczne działanie. Oczywiście, że jeśli są to rzeczy, za którymi stoi owoc Ducha Świętego, to również będzie działanie związane z realizacją Słowa Bożego. Ale jeżeli jest tylko i wyłącznie zewnętrzne działanie, a owoce widać, że są inne to wtedy mamy do czynienia z fałszem. Wtedy mamy do czynienia z czymś, co Pan Jezus mówi w 10 wierszu, 10 rozdziału Jana, Złodziej. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. I brat Bileter kiedyś rozważając ten fragment użył takiego yy, ze swojego życia przykładu, że Pan Jezus tutaj jest osobą nauczyciela, który używa doskonałego kontrastu. Yy, Maks opowiadał, że był kiedyś wybrać obrączki dla siebie i swojej przyszłej żony przed ślubem i poszedł do złotnika, żeby te obrączki wybrać. I złotnik przyniósł obrączki i te, które chciał im zaprezentować kładł na doskonale czarnej takiej jak samitnej ściereczce. I Max podkreślił, że na początku go to zdziwiło, ale później zauważył, że te obrączki, to złoto wyjątkowo jasno świeciło się na tle tego czarnego podłoża. I Pan Jezus dokonuje tutaj podobnego kontrastu. Pokazuje złodzieja, mordercę, bo przychodzi niszczyć, zabijać i kraść, a na Jego tle pokazuje dobrego pasterza. Pasterza, który przyszedł, aby owce miały życie, i aby miały je w obfitości. Dokładnie tak jest. Pan Jezus jest tym, któremu możemy zaufać. On się całkowicie odróżnia od wszystkich, którzy byli wcześniej, od wszystkich, którzy również po Nim się pojawią i pojawili jako antykryści. Tylko Pan Jezus jest godzien zaufania. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan Jezus o sobie. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. I tu jest kolejny przykład. Pasterz oddaje swoje życie za owce. Pasterz nie żałuje swojego życia, aby ratować owce. Pan Jezus poszedł na drzewo krzyża za nas którzy uwierzyliśmy w Niego i teraz jesteśmy owcami jednego pasterza. Pasterz oddał swoje życie za owce. Z kolei najemnik, czyli ten, który jest wynajęty, który nie jest pasterzem, to jest kolejny przykład, bo tu złodziej to jest jedna rzecz, a najemnik to jest ktoś, kto oczywiście jest na pastwisku najczęściej legalnie, ale nie jest Właścicielem tych owiec. Nie miłuje ich. On jest wynajęty za pieniądze lub za inne korzyści. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk porywa i rozprasza. To oczywiście jest oparte też o zakon. W zakonie było powiedziane, że za rozszarpane się odszkodowania nie daje. I to jest naturalne, że nikt od najemnika nie wymaga też kładzenia życia. Nawet jeśli dzisiaj są szkolenia nawet takich służb jak ochroniarze, to słyszałem, że często jest mówione, że jak jest bezpośrednie zagrożenie życia, jeśli ochroniarz ma chronić mienia i jest zagrożenie, bo ci, którzy mają to mienie ochotę przejąć, nagle są lepiej uzbrojeni, wyszkoleni, to ochroniarz ma się wycofać i y, uciec. Że tak mówią różnego rodzaju poradniki dla tych służb. No tak, oni są najemnikami. Oni mają tam swoje zadanie do wykonania do pewnych granic. Granicą jest ich własny interes. I jeżeli mają własny interes w tym, żeby uciec, to uciekają. Jeśli mają własny interes w tym, żeby zostać, to zostają. I wtedy, jeżeli taki najemnik ucieknie, a tym obrazem najemnika jest każdy, kto nie jest pasterzem, a jest w służbie Bożej dla pieniędzy. Nie jest z powołania Bożego, tylko jest to jego Zawód, za który dostaje pieniądze. Niestety w chrześcijaństwie jest pełno tego typu ludzi. I gdy byłem w kilku takich organizacjach chrześcijańskich na świecie, korzystając ich usług, a to z basenu, a to z czegoś, to byłem przerażony. Na przykład jest taka imka. Imka to jest jód młodych mężczyzn chrześcijańskie stowarzyszenie na polski. Yy, czyli nazwa bardzo piękna. Założył to ktoś wierzący, aby wśród młodych mężczyzn kreować i tworzyć podstawy chrześcijańskie. I jak rozmawiałem z ludźmi, z pracownikami tej Imki niedawno, jak byłem na basenie u nich, to tam w ogóle nie było nic z chrześcijaństwa. Tam jest po prostu tylko i wyłącznie wykonywany zawód za pieniądze. Owszem, byli mili, kulturalni, ale nie było tam żadnego chrześcijańskiego podłoża. Całkowite zaprzeczenie ideałom leżącym u podstaw powołania tej organizacji. I nie chodzi o to, że mam pretensje, bo byłem dobrze obsłużony, ale byłem obsłużony na zasadzie wynajętej usługi a nie na zasadzie próby pozyskania tych ludzi, którzy korzystają z tych y, urządzeń dla Chrystusa. Leciała tam świecka muzyka, wystrój był całkowicie taki sam jak na każdym świeckim basenie. Nie było żadnych inicjatyw, które miałyby mnie przybliżyć do Boga. a przecież po to została ta organizacja powołana. I najemnik właśnie taki jest, że najemnik jest tylko wynajęty jeśli mu się nie wskaże pewnych czynności, które ma wykonać, to on ich nie wykona z własnej inicjatywy. A jeśli wykona je z własnej inicjatywy, to znowu do granic własnego tylko bezpieczeństwa, interesu, bez kładzenia tutaj swojego życia na szali. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy z Panem Jezusem na zasadzie tego, że On nas najął, czy też jest to dla nas życie. Czy umiemy sobie na to odpowiedzieć? Bo żyjemy w tak komfortowych warunkach, że może się okazać, że aż do czasu końca naszego życia tu na ziemi, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie do końca. Ale myślę, że warto sobie to pytanie każdy wierzący zadać. Czy jesteśmy współpasterzami z Panem Jezusem? Czy jesteśmy tylko najemnikami towarzyszącymi Mu? Owszem, zbawionymi, ale pracującymi na zasadzie osobistego interesu. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje owce mnie znają. Znowu Pan Jezus to powtarza, że On jest dobrym pasterzem i zna swoje owce i te Jego owce Go znają. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że podstawą życia z Chrystusem jest osobista znajomość z Panem Jezusem. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że On jest dobrym pasterzem, nie tylko pasterzem. I On jest żywotnie zainteresowany tym, co się w naszym życiu dzieje. I jeśli patrzymy na pastwisko, to pasterz, jeżeli owca zachowuje się dziwnie, zaraz się interesuje, a może jest ona chora, może ma jakieś wyżywienie niewłaściwe, może za często jest na słońcu, albo za często w cieniu. I tak samo jest z nami. Gdy zachowujemy się dziwnie, Pan Jezus, czy to osobiście, czy też za pośrednictwem swojego Słowa Bożego, czy też za pośrednictwem braci, zaczyna pobudzać nas do rewizji naszego życia. Jak mnie zna Ojciec i ja znam Ojca, i oddaję moje życie za owce. Dokładnie tak jest. Pasterz dobry oddaje swoje życie za owce. Za to, żeby one mogły mieć życie. I tak się stało z Panem Jezusem. Że on się stał tak jak dzisiaj czytaliśmy pierwszej części, za nas grzechem. Abyśmy my w nim mogli stać się sprawiedliwością bożą. Jest to reguła bardzo obca temu światu, bo obcy świat, świat jako obcy ma to, co krzyż mówi. A my z kolei mamy to jako naszą własność, że Jezus stał się za nas grzechem. Wziął na siebie nasz grzech i stał się za nas grzechem. A my dzięki temu w oczach Boga Jesteśmy sprawiedliwi sprawiedliwością Chrystusa. Jemu została przypisana nasza grzeszność. Nam została przypisana Jego sprawiedliwość i świętość. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Te słowa są oczywiście o nas, bo Pan Jezus, gdy to mówił, był na ziemi wśród narodu izraelskiego i Tą przypowieść mówił do słuchaczy z narodu żydowskiego i wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak głoszenie Ewangelii Poganą w sposób otwarty, jak to się stało później w wyniku służby apostołów. I ta właśnie, ta druga część owiec to są właśnie poganie, ludzie nie z Żydów, czyli inne owce. My jesteśmy tymi innymi owcami, o których Pan Jezus tutaj mówi. I my nie byliśmy z tej pierwotnej owczarni, ale Pan Jezus się o nas troszczy w tej wypowiedzi i mówi, że te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dokładnie tak jest, że mamy trzy grupy. Izrael, Grecy i Kościół Boży. I z Izraela pochodzą niektórzy wierzący. Inni wierzący pochodzą z nieżydów, czyli nazywanych przez Pismo krekami i stają się jedni i drudzy w tej jednej owczarni kościołem Pana Jezusa. Czyli jedną owczarnią. To nie jest tak, że teraz my jako grzesznicy z pogan nawróceni do Jezusa mamy ciągnąć za sobą jakieś swoje obyczaje, czy to polskie obyczaje, czy to obyczaje z katolicyzmu, jeśli ktoś był z katolicyzmu i wkładać do naszego życia chrześcijańskiego po uwierzeniu. Dokładnie tak samo jest z Żydami. Jeśli Żyd się nawraca, on przestaje być Żydem. On staje się częścią Kościoła, staje się chrześcijaninem. I nie ma, ciągnąć, nie ma ciągnąć za sobą sabatów, nie ma ciągnąć za sobą innych obyczai. Ma być dzieckiem Bożym w Chrystusie, częścią Kościoła. Są to trzy inne grupy. Jedna to Żydzi, druga to Poganie, trzecia Kościół Boży i my, jako wierzący w Pana Jezusa, jesteśmy właśnie Kościołem Bożym. Tą jedną owczarnią i jednego mamy nad sobą pasterza.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 Miał moc oddać życie, kiedy chciał i miał moc znowu je wziąć, kiedy chciał. To była całkowicie jego, pod jego kontrolą inicjatywa i wykonanie. Mam moc je oddać i mamy potwierdzenie, że Jezus oddał ducha, kiedy sam chciał. I potem, kiedy sam chciał, z martwych wstał. Nawet to mamy w słowie, którego używamy, że Pan Jezus z martwych wstał. I nie, że tylko został wzbudzony z martwych, bo to też jest prawdą, ale również mamy to słowo, które świadczy o tym, że On sam z siebie zdecydował, kiedy wstanie z martwych. On z martwych wstał. <grym> Oczywiście była to inicjatywa w Bogu, Dlatego tu są słowa, ten nakaz otrzymałem od mego Ojca. Znajdujemy to w Izajasza, rozdział szósty. Rada Boża, wewnątrz, bóstwa. I tutaj mamy Izajasza, rozdział 6. Ósmy wiersz. Izajasza 6:8 Potem usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo poślę? I kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem. Poślij mnie. I to są słowa oczywiście, które Izajasz, nie wiedząc o tym, że dotyczą Chrystusa, mówił w swojej sytuacji. Ale jest to od razu proroctwo na temat tego, co się stało z Panem Jezusem. I było to w przeszłej wieczności w bóstwie rozważane. Kogo poślą? Kto nam pójdzie? Kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie, odpowiedział Pan Jezus. I tak właśnie mamy, że wyjawione tutaj, że to jest nakaz od Ojca. Albowiem Ojciec miłuje nas, tak Pan Jezus nam objawił. I właśnie Pan Jezus został posłany przez Ojca jako Ten, który miał umrzeć za nasze grzechy, złożyć swoje życie, kiedy chciał i wziąć to swoje życie, kiedy chciał. I Oczywiście te słowa nie mogły zostać bez oddźwięku wśród słuchaczy, którzy byli niewierzącymi Żydami. Wtedy znowu nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów. I jeżeli mamy ludzi, którzy nienawidzą prawdy, to oni oczywiście prawdę będą nazywali mową nienawiści i będą się na nią obrażać. Z kolei ludzie, którzy miłują prawdę, nie będą się naprawdę obrażać. I to działa tak jak miecz. Prawda powoduje rozłam, jeśli są w danej grupie ludzie, którzy miłują prawdę i ludzie, którzy nienawidzą prawdy. Bo jeżeli są tam tylko miłośnicy prawdy, to rozłamu nie ma. Jest radość z prawdy. I wielu z nich mówiło, mademona i szaleje. Różnymi słowami obrażali Pana Jezusa. I trochę dalej przejdę do 26. Co Pan Jezus im odpowiedział? Jezus im odpowiedział. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie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 i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tutaj Pan Jezus wyraźnie powtarza to, co już wcześniej analizowaliśmy. I widzimy tutaj, że oni nie wierzą, bo nie są z owiec Pana Jezusa. Gdy głosimy Ewangelię, nie musimy się troszczyć o to, czy to zostanie wysłuchane. My mamy troszczyć się o to, żeby to, co mówimy, było zgodne ze Słowem Bożym. Bo może być tak, że będziemy przez Pana postawieni tak jak Jonasz. W miejscu, gdzie nawróci się w trzy dni 120 tysięcy osób. A może być ta sama prawda użyta przez Boga w miejscu, jak Ezechiel miał. Że miał powiedziane, ty mów do nich, ale oni nie będą cię słuchać, bo to dom przekory. I być może Słowo Boże ma być wypowiedziane jako woń śmierci ku śmierci. Oczywiście milej jest, jeśli głosimy Słowo Boże jako woń życia ku życiu. Wtedy widzimy ludzi nawracających się, widzimy jak oni cieszą się Słowem Bożym. To naprawdę pokrzepia nasze kości, uszczęśliwia nas, widząc, że ktoś uwierzył Jezusowi i za nim idzie i rośnie. Ale jeżeli to samo Słowo Boże jest użyte, przez Boga jako słowo osądzenia. Te same słowa są wonią śmierci ku śmierci. To jest to również nasza, nasza służba. I nie możemy się zdrygać przed jej wykonaniem. Nie możemy, yy, mimo że wiemy, że zdarzyć się może, że to w ogóle nie będzie wysłuchane. Ktoś wziął kalendarz i na naszych oczach podarł go i wrzucił do śmietnika. Albo ktoś wziął traktat i napluł na niego. To on napluł, bo przeczytał, musicie się na nowo narodzić. Słowo Boże go osądziło. Gdyby tam były jakieś świństwa, to by może wziął, bo by mu się podobało, jakby były dowcipy na przykład na tej kartce. Ale zobaczył, że tam jest Słowo Boże, które on odrzuca i dlatego tak zareagował. To jest woń śmierci ku śmierci albo woń życia ku życiu. I tutaj Pan Jezus też głosił Słowo Boże, nie zważając na to, oczywiście było mu przykro, że ci ludzie nie chcą iść za nim, ale nie zważając na to, że to było słowo osądzenia dla tych Żydów, którzy sprzeciwiali się prawdzie. I mimo to daje świadectwo. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. I jest wyraźnie podkreślone, ja daję im życie wieczne. Życie wieczne to jest życie, które nigdy się nie kończy. To jest życie Boże, które nie ma też początku. To jest bardzo ciekawa rzecz, że Pan Jezus, tym, którzy w Niego uwierzyli, daje życie nie tylko niekończące się nigdy, ale daje życie, które również nie miało początku. To jest życie wieczne. To nie chodzi o to, że to jest życie, które się nigdy nie skończy. Ale również ten aspekt jest ważny, bo jest tu powiedziane i nigdy nie zginą. To jest Słowo Boże, które wyraźnie mówi, że kto uwierzył w Pana Jezusa jest nieutracalnie zbawiony. To przyjął Ewangelię, nigdy nie zginie, jest owcą Pana Jezusa. Przemiana ze świni w owcę jest nieodwracalna. Ta owca zawsze będzie owcą. Gdy się ktoś narodzi na nowo, będąc wcześniej psem, narodzi się na nowo jako owca, jest już owcą. Gdy jakiś wilk, taki jak Paweł, apostoł był, gdy był jeszcze szawłem, to był wilk drapieżny, gnający na zniszczenie chrześcijan. On się nawrócił i stał się owcą. I do końca życia już był owcą. Nigdy już nie było w nim żadnych cech wilka. I to właśnie tutaj jest prawdą, że Pan Jezus daje życie wieczne. Ono się nigdy nie kończy, nie zaczyna, bo to jest życie z Boga. I one, te owce, nigdy nie zginą. I nikt nie wydrze ich z mojej ręki. To jest bardzo ciekawy argument. Wydrze z ręki. I co ciekawe, pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy, że to Bóg trzyma te owce. Tak właśnie sobie myślimy, skoro jest mowa nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Albo mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Ale tutaj nie jest powiedziane, że Pan Jezus nas trzyma w ręce. Tu jest powiedziane, nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Zachariasza, przepraszam, możliwe, że źle podaję, w Starym Testamencie jest powiedziane, że Izrael jest źrenicą oka Bożego. I jeżeli tak, kto dotyka Izraela, dotyka oka Bożego, to tak samo wydrze ich z ręki mojej, nie tylko musi oznaczać, że my jesteśmy trzymani przez Pana Jezusa. Bo my jesteśmy częścią ciała Chrystusa. Głową jest Chrystus. Każdy z nas jest częścią tego ciała. I Tutaj może oznaczać to między innymi to, że to tak jakby kto chciał urwać kawałek ręki Pana Jezusa, gdyby chciał nas wyrwać. Przecież Pan Jezus na to nie pozwoli. Jesteśmy częścią. Częścią. Po prostu Bóg uczynił nas częścią siebie w tym znaczeniu, że jesteśmy częścią ciała Chrystusa. I owszem. Bardziej naturalny sposób, gdy na to patrzymy, to jest, że Pan Jezus nas trzyma w swojej ręce, Ojciec nas trzyma w swojej ręce i to już wystarczy jako zapewnienie. Nikt nie wydrze, nie może wyrwać z ręki Ojca. Zbawienie jest nieutracalne. Nie ma takiej możliwości. Ale musimy też pamiętać, że jeśli Izrael jest tak jakby źrenicą oka Bożego, to my jako Kościół Boży jesteśmy dla Niego jeszcze cenniejsi. I Pan Jezus w 30 wierszu mówi, ja i Ojciec jesteśmy jedno. I znowu Żydzi zaczęli się denerwować i używać tutaj bardzo groźnego zachowania. Chcieli Go ukamienować, chcieli Go zabić. Za co? Za to, że powiedział, że On i Ojciec są jedno. Bo Pan Jezus Chrystus jest Jachwech. Jachwech odwiecznie istnieje w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Duch Święty to nie jest Syn. Duch Święty to nie jest Ojciec. Ale Duch Święty to jest Jachwech. Syn Boży to nie jest Duch Święty. Syn Boży to nie jest Ojciec, ale Syn Boży to jest Jachweh, Starego Testamentu. W naszych przekładach najczęściej oddane jako Pan, ale w niektórych miejscach Starego Przekładu jako Jechowach, albo w Brytyjce czasami w niektórych wydaniach jako Jachwę. I Ojciec to nie jest Duch Święty, Ojciec to nie jest Syn Boży, ale Ojciec to jest Jachweh. To jest objawione przez cały Nowy i Stary Testament. I jeżeli nie przyjmujemy tej zasady, to w tym momencie relacje w Bogu stają się całkowicie trudne do ogarnięcia, jeśli chodzi o biblijne świadectwo o Bogu. W teologii nazywa się to Trójca, jednakże słowo Trójca pada tylko w pierwszym Jana, piąty rozdział. Piąty rozdział. W naszym przekładzie nie jest użyte słowo trójca, ale jest co najmniej jeden polski przekład, gdzie to słowo trójca y pada. Piąty rozdział, siódmy i ósmy wiersz. Albowiem, list, list, pierwszy list Jana, przepraszam, nie podałem. Pierwszy list Jana, piąty rozdział i siódmy i ósmy wiersz. Trójca bowiem świadczy na niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ta trójca jednością jest. I trójca świadczy na ziemi duch, woda i krew, a ta trójca jest zgodna. Natomiast w naszym przekładzie najczęściej jest po prostu użyte słowo trzy, trzech, bo trójca to jest generalnie staropolskie określenie na trzy w jedności. Jest to tylko na potrzeby teologii sformułowane takie słowo. I ono przedstawia właśnie tą relację Bogu. I Pan Jezus tu tego dotyka. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to spowodowało, że Żydzi chcieli Go zamordować. Ale my wiemy, że Pan Jezus Chrystus jest naszym jedynym prawdziwym Bogiem. I poza Nim nie ma Zbawiciela i możemy Mu zaufać jako naszemu pasterzowi. On się troszczy o nas, jak prawdziwy pasterz, o prawdziwe owce. On wydał swoje życie za nas. Nie jest jak najemnik, nie jest jak złodziej. Jest naszym pasterzem i naszym życiem. On życie za nas dał. I On jest jedno z Ojcem i to jest gwarancją tego, że nikt nas nie wyrwie ani z ręki Ojca, ani z ręki Pana Jezusa. I oni są jedno. Chciałbym tylko tak wspomnieć krótko, że kiedy żeśmy słuchali tego, tej wypowiedzi tutaj, to możemy zauważyć, że dla Pana Jezusa ma wielką wartość każda jedna owca i każdy jeden człowiek wierzący ma wielką wartość dla Pana Jezusa i Panu Jezusowi nigdy nie chodziło o wielkie ilości ludzi, tylko o prawdziwą wartość każdego dziecka Bożego. I na przestrzeni wieków, kiedy czytamy Słowo Boże, to Bóg zawsze troszczył się o tych, którzy prawdziwie się nawrócili do Niego i wyznali, że są, może powiedzieć, grzesznikami. I tak patrząc na historię ludzkości, to na przykład spójrzmy, kiedy Bóg gniewał się na ludzi, to Noe znalazł łaskę w oczach Bożych i tylko ośmiu widzimy, znalazło się w Arce kiedy następny mamy okres taki Izrael wychodzi z Egiptu wiele e, ludzi około miliona e, mężczyzn i tylko dwóch Kaleb i e, Kaleb i Jozue e, są tymi ludźmi, którzy e, z wiarą patrzą w przyszłość i wiedzą, że, e, że wejdą do Kanaanu pozostałe e, serca po prostu są jakby powiedzieć, sprzykszone tym, tym chodzeniem na pustyni i tak y, możemy i później patrzeć że, y, że właśnie Bóg spogląda na serca, które, y, które po prostu chcą być Jego sługami, Jego dziećmi i to prawdziwie wierzącymi y, pod krzyżem mamy też niewiele osób wszyscy może widzicie, się rozproszyli i uciekli Jan jest pod krzyżem, Maria Magdalena, Matka Pana Jezusa. Także widzimy, że to Panu Jezusowi chodzi o te prawdziwe serca, które są całkowicie z Nim pojednane i takie serca nie będą nigdy wyrwane z ręki Pana Jezusa i z ręki Boga Ojca. I zastanówmy się wszyscy, jak tu jesteśmy, czy jesteśmy właściwie takimi owcami, które, które po prostu leżą na tych łoniach Pana Jezusa. Są jak Jan, który położył, który położył się na piersi Pana Jezusa. Czy jesteśmy jak Piotr, który jest w więzieniu i, i może powiedzieć, śpi pomiędzy czterema czwórkami żołnierzy i nie przejmuje się, co jutro będzie. Bo dlatego, że że po prostu wszystko, cokolwiek Bóg zechce, to, to się stanie. I weźmy jak Paweł, który jest w więzieniu i śpiewa pieśni, chociaż na początku od razu tego nie robił, ale jednak później e, zrobił to i tym samym e, może powiedzieć e, mury więzienia się zatrzęsły. Także widzimy, że Słowo Boże pokazuje nam mężów i niewiasty, którzy całkowicie ufają Słowu Bożemu i chodzą z Bogiem i są tymi owcami, które Choćby nawet i ktokolwiek by chciał nas wykraść z tego pastwiska, z tych powiedzieć, błogosławieństw Jezusowych, to nie znaczy, że może nas wyrwać na wieki i nam odebrać życie wieczne. Nikt tego nie jest w stanie zrobić, dlatego że Pan Jezus za nas położył swoje życie, przelał swoją krew i tak jak może powiedzieć nas naznaczył, obmył swoją własną krwią i któż może nas pobrudzić. tą owieczką, zwiemy panem. 156